Rozdział 17. Pan nakazuje Nefiemu budowę statku. Jego bracia powstają przeciwko niemu. Nefi mówi im, jak Pan postępował z Izraelem i będąc przepełniony mocą Boga, zabrania im dotknięcia go, aby nie uschli niczym trzcina. I stało się, że ponownie podjęliśmy wędrówkę przez pustynię i od tego czasu wędrowaliśmy prawie prosto na wschód. Wędrując, znosiliśmy wiele trudów na pustyni i nasze kobiety rodziły dzieci na pustyni. I tak bardzo nas Pan błogosławił, że gdy żyliśmy na surowym mięsie na pustyni, nasze kobiety miały dużo pokarmu dla swych niemowląt i były silne, nawet jak mężczyźni, i zaczęły znosić wędrówkę bez szemrania. I tak widzimy, że przykazania Boga wypełniają się. Jeśli ludzie są posłuszni przykazaniom Boga, on ich żywi, wzmacnia i umożliwia im osiągnięcie tego, co im nakazał. Dlatego opiekował się nami, gdy pozostawaliśmy na pustyni. I pozostawaliśmy na pustyni przez wiele lat. Osiem długich lat spędziliśmy na pustyni. I dotarliśmy do miejsca, które nazwaliśmy Obfitość, bowiem było tam dużo owoców i dziki miód. I wszystko to było przygotowane przez Pana, abyśmy nie zginęli. I ujrzeliśmy morze, które nazwaliśmy Irreantum, co przetłumaczone oznacza wielkie wody. I rozbiliśmy nasze namioty na wybrzeżu. I jakkolwiek cierpieliśmy z powodu wielu przeciwności i trudów, tak wielu, że nawet nie możemy ich wszystkich spisać, a radowaliśmy się ogromnie, gdy przybyliśmy na wybrzeże i nazwaliśmy to miejsce obfitość, bowiem było tam dużo owoców. I po wielu dniach w tym miejscu doszedł mnie, Nefiego, głos Pana i przemówił on. „Powstan i udaj się na górę. I wstałem. Udałem się na górę i modliłem się do Pana. I Pan przemówił do mnie. Zbudujesz statek, jak Ci to pokażę, Abym mógł przeprawić Twoich przez te wody. I zapytałem Pana, gdzie mam szukać metalu na przetopienie, abym mógł zrobić narzędzia i zbudować statek, jak mi to pokazałeś. I Pan powiedział mi, gdzie miałem szukać metalu, abym mógł zrobić narzędzia. I stało się, że gdy ja, Nefi, zrobiłem ze skór zwierzęcych miech, aby rozbuchiwać ogień, uderzałem kamieniem o kamień, by skrzesać ogień. Albowiem do tego czasu, gdy wędrowaliśmy przez pustynię, Pan nie pozwolił nam wzniecać ognia wiele razy i powiedział Uczynię waszą żywność smaczną, że nie będziecie jej gotować. Będę waszym światłem na pustyni i przygotuję wam drogę, jeśli będziecie przestrzegać moich przykazań. Jeśli więc będziecie przestrzegać moich przykazań, będziecie prowadzeni do ziemi obiecanej i będziecie wiedzieli, że to przeze mnie jesteście prowadzeni. Pan powiedział także, gdy przybędziecie do ziemi obiecanej, będziecie wiedzieli, że ja, Pan, jestem Bogiem i że uratowałem was od zagłady, wyprowadzając was z Jerozolimy. I dlatego ja, Nefi, usilnie starałem się przestrzegać przykazań Pana i namawiałem moich braci, aby byli wierni i pilni. I stało się, że zrobiłem narzędzia z metalu, który wytopiłem z rudy. Gdy moi bracia zobaczyli, że zamierzam budować statek, zaczęli szemrać przeciwko mnie, mówiąc, nasz brat jest głupcem, uważając, że może zbudować statek i przebyć te wielkie wody. W ten sposób moi bracia wyrzekali na mnie i nie chcieli pracować, bo nie wierzyli, że mogę zbudować statek i że Pan mi to polecił. I stało się, że ja, Nefi, bolałem bardzo nad znieczuleniem ich serc I gdy zobaczyli, że smuciłem się W sercu cieszyli się z tego i nawet radowali się Mówiąc, wiedzieliśmy, że nie możesz zbudować statku Bo brak ci rozsądku, nie możesz więc dokonać tak wielkiego dzieła Jesteś podobny do naszego Ojca, podążającego za niemądrymi urojeniami Oto wyprowadził nas z Jerozolimy przez tyle lat błąkaliśmy się na pustyni i nasze kobiety męczyły się, będąc brzemienne, rodząc dzieci na pustyni i doświadczając wszelkich cierpień z wyjątkiem śmierci. I lepiej by było, gdyby umarły, zanim opuściły Jerozolimę, niż żeby miały doświadczać tych trudów. Oto tyle lat cierpieliśmy na pustyni, podczas gdy mogliśmy w tym czasie cieszyć się naszym majątkiem i ziemią naszego dziedzictwa i być szczęśliwi. I wiemy, że ludzie w Jerozolimie byli sprawiedliwi, bo przestrzegali ustaw i nakazów Pana oraz wszystkich jego przykazań według prawa Mojżesza. Wiemy więc, że byli sprawiedliwi, ale nasz ojciec oskarżył ich i wywiódł nas, bo byliśmy mu posłuszni i nasz brat jest mu podobny. Mówiąc w ten sposób, moi bracia szemrali i wyrzekali na nas. I stało się, że ja, Nefi, zwróciłem się do nich. Czy uważacie, że nasi ojcowie, którzy byli synami Izraela, zostaliby wyzwoleni z rąk Egipcjan, jeśli nie byliby posłuszni słowom Pana? Czy uważacie, że zostaliby wyprowadzeni z niewoli, jeśli Pan nie nakazałby Mojżeszowi, że ma ich wyprowadzić z niewoli? Wiecie, że synowie Izraela byli w niewoli i wiecie, że byli oni obarczeni zadaniami ciężkimi do zniesienia, a więc wiecie, że wyprowadzenie z niewoli było z korzyścią dla nich. I wiecie, że Mojżesz otrzymał przykazanie od Pana, aby dokonał tego wielkiego dzieła i że na jego słowo roztąpiły się wody Morza Czerwonego i przeszli oni po suchej ziemi. Ale wiecie także, że Egipcjanie, czyli armie Faraona, zostali zatopieni w Morzu Czerwonym. I wiecie, że synowie Izraela byli karmieni manną na pustyni. Wiecie także, że Mojżesz uderzył w skałę i swoim słowem według mocy Boga, która w nim była, spowodował, że wypłynęła woda, aby synowie Izraela mogli zaspokoić pragnienie. Byli oni prowadzeni przez Pana, swego Boga i Odkupiciela, postępującego przed nimi, prowadzącego ich w dzień, dającego im światło w nocy i zaopatrującego ich we wszystko, czego potrzeba ludziom, a mimo to znieczulili swe serca i w swym zaślepieniu złożyczyli Mojżeszowi i prawdziwemu i żywemu Bogu. Dlatego ginęli zgodnie z jego słowem, zgodnie ze swoim słowem, on ich prowadził i zgodnie ze swoim słowem czynił dla nich wszystko. Wszystko następowało według Jego słowa. I gdy przeszli rzekę Jordan, uczynił ich mocnymi, że wyparli mieszkańców tego kraju, rozproszyli ich i zgładzili. Czy uważacie, że mieszkańcy tego kraju, którzy żyli na ziemi obiecanej i zostali wyparci przez naszych ojców, czy uważacie, że byli oni sprawiedlili? Oto mówię wam, nie. Czy uważacie, że Bóg byłby bardziej łaskawy naszym ojcom niż tamtym, jeśli mieszkańcy tego kraju byliby sprawiedliwi? Mówiłam nie. Oto Pan Bóg ocenia wszystkich jednakowo i jest łaskawy sprawiedliwym. Ale ci ludzie wzgardzili wszelkim słowem Boga, dojrzeli w niegodziwości, że pełnia gniewu Boga była na nich i Pan przeklął dla nich ten kraj, a błogosławił go naszym ojcom. Oto przeklął go dla nich, aż zostali zgładzeni i błogosławił Go dla naszych ojców, że nad Nim zapanowali. Oto Pan stworzył ziemię, aby była zamieszkana i stworzył swoje dzieci, aby ją posiadły. Wynosi On sprawiedliwy naród, a sprowadza zagładę na narody niegodziwych. i prowadzi sprawiedliwych do wybranych krajów, a niegodziwych gładzi i ze względu na ich czyny przeklina im ziemię. Panuje On wysoko w niebie, bo jest Ono Jego tronem, a ziemia Jego jest podnóżkiem. I kocha On tych, którzy pragną mieć Go za swego Boga. Oto kochał naszych ojców i zawarł z nimi przymierze, z Abrahamem, Izakiem i Jakubem. I pamiętając dane im obietnice, wyprowadził ich z ziemi egipskiej. I skarcił ich na pustyni swoją laską, bo jak wy znieczulili swe serca i Pan uczynił to z powodu ich niegodziwości. Posłał pośród nich jadowite węże i gdy ich pokąsały, umożliwił im uzdrowienie, a zadaniem, które mieli wykonać, było spojrzeć. I ponieważ było to tak proste, czy też łatwe, wielu z nich zginęło. Niekiedy znieczulali swe serca i złożyczyli Mojżeszowi, a także Bogu, jednakże wiecie, że zostali oni zaprowadzeni Jego niezrównaną mocą do ziemi obiecanej. A teraz po tym wszystkim nadszedł czas, gdy stali się niegodziwi, że prawie dojrzeli w niegodziwości. Nie wiem kiedy, ale bliska jest ich zagłada, gdyż wiem, że nadejdzie dzień, gdy zostaną zgładzeni z wyjątkiem tylko niewielu, którzy zostaną uprowadzeni do niewoli. Dlatego Pan nakazał mojemu ojcu, aby uszedł na pustynię, także ponieważ Żydzi nastawali na jego życie. Wy również... Nastawaliście na jego życie, więc jesteście w sercu, mordercami i im podobni. Jesteście szybcy, aby czynić niegodziwość, lecz powolni, aby pamiętać Pana, waszego Boga. Widzieliście anioła, który przemawiał do was i od czasu do czasu słyszeliście głos Pana i mówił on do was jako cichy głos sumienia. Lecz wy nie byliście już w stanie go odczuć i usłyszeć jego słów. Dlatego przemawiał do was niczym głos grzmotu, który sprawia, że ziemia się trzęsie, jak gdyby miała się rozpaść. Wiecie, że mocą swego wszechmocnego słowa może on sprawić, że ziemia przeminie. Wiecie, że swoim słowem może sprawić, że góry zostaną zrównane, a równiny rozpadną się. Dlaczego więc jesteście tak nieczuli? Oto moja dusza cierpi z waszego powodu i moje serce pełne jest bólu, gdyż obawiam się, że możecie zostać odsunięci na zawsze. Oto jestem tak przepełniony duchem Boga, że moje ciało nie ma siły. I gdy wypowiedziałem te słowa, rozgniewali się na mnie i chcieli wyrzucić mnie w głębiny morza i gdy zbliżyli się, aby mnie pochwycić, przemówiłem do nich w imię wszechmocnego Boga, Rozkazuję wam, abyście mnie nie dotykali. Oto jestem przepełniony mocą Boga, że moje ciało płonie i ktokolwiek mnie dotknie uschnie, stając się niczym wyschnięta trzcina i będzie niczym w mocy Boga, gdyż Bóg go porazi. Ja, Nefi, powiedziałem im, że nie powinni szemrać więcej przeciwko swojemu ojcu, ani też wzbraniać się przede mną od pracy, gdyż Bóg nakazał mi zbudowanie statku. I powiedziałem im, jeśli Bóg nakazałby mi dokonanie czegokolwiek, byłbym w stanie to zrobić. Jeśli by mi nakazał, abym powiedział do tej wody, stań się ziemią, miałaby się stać ziemią. Jeśli bym to powiedział, tak by się stało. A więc, jeśli Pan ma tak wielką moc i dokonał tak wielu cudów pośród ludzi, dlaczego nie mógłby poinstruować mnie, abym zbudował statek? Ja, Nefi, powiedziałem wiele moim braciom że zmieszali się i nie mogli się ze mną spierać, ani też nie śmieli pochwycić czy dotknąć mnie nawet przez wiele dni. I nie śmieli tego uczynić na wypadek, gdyby uschli przede mną. Tak potężny był Duch Pana i w ten sposób wywierał na nich wpływ. I stało się, że Pan powiedział mi, wyciągnij rękę w kierunku Twoich braci i nie uschną przed Tobą, lecz potrząsnę nimi i uczynię to, aby wiedzieli, że jestem Panem, ich Bogiem. I wyciągnąłem rękę w kierunku moich braci i nie usli przede mną, lecz Pan potrząsnął nimi zgodnie ze swoim słowem. I wtedy powiedzieli, wiemy z całą pewnością, że Pan jest z tobą, bo wiemy, że to moc Pana nami potrząsnęła. I upadli przede mną, aby mnie wielbić. Lecz nie chciałem im na to pozwolić, mówiąc, jestem waszym bratem, nawet waszym młodszym bratem. Wielbijcie więc Pana, waszego Boga i czcicie swego Ojca i swoją Matkę, abyście długo żyli na ziemi, którą da wam Pan, wasz Bóg.